Jedyne, co, co mogę robić, to posiłkować się internetowym tłumaczem, którego wymowa zapewne nie jest idealna. Dzisiaj będę omawiać flagowe piwo z tego browaru, czyli Leszów w wersji blond. Piwo belgijskie, piwo w stylu blonde strong ale. Piwo, które podejrzewam, zasmakuje mi, ponieważ no, nie ukrywam, jestem fanem mocnych belgijskich piw, zarówno ciemnych, jak i jasnych. No, Belgia jest dla mnie takim małym piwnym rajem i bardzo, bardzo lubię pić belgijskie piwa. Belgijskie, również holenderskie. Piwa mocne, piwa górnej fermentacji. Leszów jest właśnie piwem górnej fermentacji. Tak jak mówiłem, jest to Strong Belgian Ale. No i mam to piwo już około roku w swojej lodówce. No, za parę dni będzie równo rok, tak więc myślę, że w końcu wypada je spróbować. Piwo dostałem w prezencie od kolegi, od Dawida. Będąc w Holandii, przywiózł mi, mi to piwo. Również mam wersję ciemną, ale dzisiaj chciałbym spróbować tej jasnej. Piwo jest w butelce 033, w takim bączku jak u nas są na przykład noteckie nalewane. Bardzo fajne, śmieszne etykiety z krasnalem, który niesie na plecach malutki snopek zboża, jakąś gałązkę chmielu. Zabawne. Taki są krasnal znajduje się również na kapslu. Etykiety są w żółtej tonacji utrzymane. Piwo jest mocne. 8% alkoholu przy ekstrakcie 16. No mamy tutaj do czynienia z naprawdę strong alem. Piwo w 100% uważane z naturalnych składników. Tak podaje etykieta, która jednocześnie jest skromna w wyszczególnienie tego, co dokładnie znajduje się w składzie piwa. Jest napisane tylko, że zawiera słód jęczmienny. No, informacje bardzo skromne, ale myślę, że mogę się tutaj posiłkować stroną smakpiwa.pl. Jest to sklep internetowy, który w Polsce sprzedaje piwo Leszów. I tutaj możemy znaleźć takie informacje jak to, że piwo jest niefiltrowane, refermentujące w butelce, przyprawione kolendrą oraz delikatnie chmielowe. No, ta delikatna chmielowość to wcale mnie nie dziwi. Piwa belgijskie nie słyną z tego, że są mocno nachmielone, ale mimo wszystko e, brak intensywnego chmielenia wcale nie przeszkadza być tym piwom po prostu pysznymi. Piwo powinno się łagodnym smakiem z nutami owocowymi. Piwo, tak jak wspomniałem, już rok w mojej lodówce leży. Co ciekawe, termin przydatności do spożycia wcale nie jest jakoś ponieważ mija on dopiero w 2013 roku a patrzyłem na wersji ciemnej bodajże w 2014 tak więc no, nie muszę się zbytnio spieszyć z próbowaniem tego piwa ale jednak jestem tak ciekawy jego smaku, że, że postanowiłem po nie sięgnąć dlaczego nie wcześniej? No jakoś nigdy nie było specjalnej okazji było lato, było ciepło a teraz no już jest początek września to już końcówka lata, co prawda wciąż jest zielono, słonecznie, ale dni są już naprawdę zimne i wydaje mi się, że właśnie do takiej pogody bardzo słonecznej, ale jednak zimnej to piwo będzie świetnie pasować. Znalazłem gdzieś informację, że piwo powinno być spożywane w temperaturze między 4 a 10 stopni, no wydaje mi się, że moje jest bliższe tej temperaturze 10 stopni niż 4 i wydaje mi się, że to bardzo dobrze. Generalnie ja stosuję taką zasadę, że im piwo mocniejsze, tym cieplejsze. No i to się generalnie sprawdza. Dobrze, zachęcam Was do odwiedzenia strony podcastu WordPress.com, Jeżeli się tak składa, że słuchacie na przykład przez internetowe radio Kontestacja, czy, czy na przykład w iTunes, no to wtedy gorąco Wam polecam wejść na stronę, bo znajdziecie tam fajne zdjęcia tego piwa. I wydaje mi się, że etykiety są tak sympatyczne, że naprawdę warto je zobaczyć. Ja, tak jak już mówiłem, mam piwo w butelce 0,33, ale występuje ono również w innych rozmiarach. Jest to taka szampańska butelka 0,75 litra. Jest to również taka bardzo okolicznościowa butelka, 1,5 litrowa. No i dodatkowo piwo jest również nalewane do beczek, także w niektórych pubach można je spotkać. Trafiłem nawet w polskim, na polskim blogu, to, to był blog jasne jasnepełne.blogspot.com yy, i autorem wpisu o Leszów była Monika, która próbowała to piwo w krakowskiej Omercie. Także nawet w Polsce można pójść i czasami znaleźć to piwo. Tak więc no, zobaczymy, czy na koniec tego podcastu polecę Wam poszukać tego piwa, czy nie. No ale podejrzewam, że, że raczej tak. No ale żeby być pewnym tego, no to nie pozostaje nam nic innego, jak otwierać to piwo. Piwo było bardzo mocno nagazowane. Nie pamiętam, czy wspomniałem, ale jest ono refermentowane w butelce. E, no, jak to wiele spośród belgijskich mocnych piw. No dobra, tak więc nalewam do szklanki. Mam dzisiaj taki pokal w kształcie tulipana. Wydaje mi się, że będzie ono odpowiedni. No niestety... Nie mam żadnego sensownego kielicha, z którego mógłbym to piwo wypić, tak więc pozostaje taki tulipan, który mam nadzieję też się dobrze sprawdzi. Nie wlewam sobie od razu całego piwa, tak powiedzmy połowę na razie. No i to co mogę zaobserwować, no to przede wszystkim pokaźna, gruboziarnista piana, ale jednak bardzo wysoka, no i sympatyczny, pomarańczowy kolor tego piwa widać, że nagazowanie jest bardzo mocne piana jest śnieżno biała piwo jest bardzo mętne mętne niczym najlepsza pszenica ale wyglądające ciut dostojniej ja zrobię kilka zdjęć, a was zapraszam do posłuchania promo podcastu no i słyszymy się za jakieś pół minuty, może jeszcze tylko wam zdradzę, że piwo naprawdę przyjemnie pachnie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 bardzo krótko, nie więcej niż 2-3 minuty. No i niestety przez ten czas 4 cm piany bardzo szybko się zredukowały do takiego skromnego, ale jednak całkiem gęstego dywanika. Ślady na szklankach pokalu zostają. I to takie dosyć wyraźne. No i może opowiem Wam o tym, o tym zapachu, o którym mówiłem przed promo. Jest on niesamowicie owocowy. Takie przyjemne połączenie Czerwonych owoców, porzeczek czerwonych, wydaje mi się, że agrestu, z lekką nutą wiśni. Zapach jest słodki, orzeźwiający, ale czuć tam w tle delikatną nutę alkoholu, bardzo delikatny aromat drożdy. Całość pachnie bardzo przyjemnie, bardzo słonecznie. Do takiej pogody jak dzisiaj naprawdę idealnie. Wydaje mi się, że bardzo delikatny aromat kio Palonego brązowego cukru jest wyczuwalny, ale jest to naprawdę bardzo delikatny, bardzo mało obecny zapach. Piwo pachnie winnie upajająco, według mnie przepięknie. Wziąłem pierwszy łyk, no i wiele z odczuć zapachowych przekłada się na smak. Piwo zdecydowanie owocowe w smaku z wyraźnym naprawdę z naprawdę wyraźnym akcentem drożdżowym, lekko cierpkie praktycznie wcale nie czuć obecności chmielu. Piwo zadziwiająco lekkie jak na 16% ekstraktu i 8% alkoholu. Tego się absolutnie w smaku nie czuję. Myślę, że jakbym nie znał parametrów tego piwa, to bym nie dał tutaj więcej niż 6% alkoholu, a jej ekstrakt pewnie też bym sporo zaniżył. w to bardzo smaczne piwo. Piwo, po które warto sięgnąć. Wysokie nagazowanie sprawia, że mamy tutaj skojarzenia z piwami klasztornymi. Jednak to nie jest klasztornia. To jest takie bardzo przyjemne, grunofermentacyjne piwo, które powinniśmy pić w takie słoneczne dni, ponieważ piwo naprawdę sprawia dużo radości i wydaje mi się, że do słonecznej pogody pasuje idealnie. Ja bym je polecał na wczesną jesień, może również na wiosnę. Wtedy, kiedy słońca jest pod dostatkiem, ale jednak nie jest na dworze zbyt ciepło. Wydaje mi się, że wypicie takiego piła w jakimś ogródku piwnym byłoby bardzo wskazane. Piwo troszkę mi się ogrzało i stało się lekko kwaskowe w smaku, ale ta kwaskowość jest tak przyjemna, że chciałbym jej jeszcze więcej. Piwo zaczęło być orzeźwiające. Ja wiem, to, to dziwnie brzmi, orzeźwiające piwo, które ma 8% alkoholu, no ale ta kwaskowość tutaj, tak właśnie działa. Również taki mocno zbożowy zap, również taki mocno zbożowy, słodowy smak jest wyczuwalny. Mm, piwo fajnie ewoluuje, warto je sączyć dłuższą chwilę, ponieważ zmieniające się smaki naprawdę dodają temu piwu charakteru. Po pierwszych łykach myślałem, że będzie ono takie trochę jednowymiarowe, no ale nic bardziej mylnego. Jeżeli będziecie mieli możliwość napicia się gdzieś leszyw, to zdecydowanie polecam. Niezależnie czy z butelki, czy gdzieś w barze, z beczki, sięgnijcie po to piwo. A jeżeli będziecie mieli możliwość kupienia na przykład butelki 0,75, to śmiało jak najbardziej. Nie powinniście się rozczarować. Jeżeli chodzi o ocenę tego piwa, no to śmiało mogę mu wystawić 8 punktów. Jest to piwo naprawdę bardzo dobre, bardzo orzeźwiające, no ale również bardzo sezonowe. Wydaje mi się, że sezonowe oczywiście w znaczeniu tego, w jakiej porze roku powinniśmy je pić. Ja rekomenduję wiosnę, początek jesieni, lato zdecydowanie odracam, ponieważ wtedy jest za gorąco na takie piwo. Jeżeli chodzi o zimę, to wydaje mi się, że ten blond jest zbyt lekkim, zbyt owocowym piwem jak na zimę. E, być może wersja ciemna bardziej się wtedy sprawdzi. No nie, o tym się przekonamy w przyszłości. Ale ogólnie rekomendacja jest bardzo silna. Jeżeli będziecie mieli możliwość, kupujcie to piwo. E, jeżeli w Waszych sklepach go nie ma, no to na przykład zajrzyjcie na smakpiwa.pl. Tam można kupić... Co prawda piwo nie jest tanie, bo kosztuje 10,90 za butelkę 0,33, ale wydaje mi się, że warto. Ja jestem zdecydowanie zadowolony z dzisiejszej degustacji, no i piwo przyjemne. Piwo, którego wypiłbym chętnie większą ilość. No szkoda, że tylko jedną małą butelkę mam, no ale w przyszłości, jeżeli będę się rozglądał za piwem belgijskim, to poza kupieniem czegoś nowego myślę, że sięgnę również po tego kraslała no i to by było na tyle w dzisiejszym podcaście do usłyszenia za tydzień mówił Mateusz Paniuszewicz na razie jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami tak jak ja to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com po piwie brzuch rośnie.